Halo? Halo, no, tedy, tedy, tedy? jak się jak się masz jeba, co z to no ja w jak No weź, po drape. Daj spokój, nie ściemnij! Ej, no. Ej, no, po w ruch, to wpadaj tutaj, coś nagramy, no. no dobra. Czym się, czym się? Ty numer, to jest ciemna z tą imprezą w ogóle kurioza. A wruch, a wruch, a wruch, a wruch, a wruch, a wruch, a wruch, a do a wruch, a wruch, ruch wruch, a wruch, a a wruch, a wruch, a wruch, a a wruch, a a a a